20. Z trudem przeciskaliśmy się przez niski, ciasny tunel, podążając w kierunku światła po drugiej stronie. Co tam mogło być? Mocno obejmowałam tatę, który krztusił się co chwilę, a drugą ręką podtrzymywałam muila. Na szczęście szedł samodzielnie. Co prawda powoli i był kocząc pod nosem, ale szedł. Zmęczenie mocno dawało mi w kość, serce biło mi szybko, a zimne dreszcze wywoływały fale potu. Z każdym krokiem zbliżaliśmy się do wyjścia, a przynajmniej tak sobie wmawiałam. Z trudem dotarliśmy do końca tunelu, ale zamiast nieba zobaczyłam ogromną, ciemną jaskinię, która otworzyła się przed nami. Nie mogłam już dłużej utrzymać żywiołu. Z ulgą uwolniłam skoncentrowany trujący dym. Musimy się odsunąć. Wolnym krokiem ruszyliśmy w stronę labiryntu stalagmitów. Jaskinia była tak ogromna, że spokojnie zmieściłby się tu cały rynek eltaninu. Promienie zachodzącego słońca wpadały do środka przez szczelinę znajdującą się wysoko w górze. Mijaliśmy kolumny stalagnatów łączące skalne podłoże ze sklepieniem. – Poczekajcie tu! – rzuciłam. Pomogłam tacie usiąść, a następnie puściłam ramię Williama. Jego głowa zwisała bezwładnie, a długie, białe pasma zasłaniały twarz. – Szepnęłam z nadzieją, ale z jego ust znów wydobył się niezrozumiały, przeciągły jęk wymieszany z jakimiś słowami. Co oni mu podali? Korzeń, szepnął tata, tutejszy narkotyk. Skąd wiesz? Szepnęłam z niepokojem, przypominając sobie zakorzenionych, których spotkałam. Po prostu wiem. Znów ten ton sugerujący, że więcej mi nie powie. Westchnęłam cicho i rozprostowałam nogi. Zostań tu i miej na niego oko, poszukam wyjścia. — Dasz sobie radę? — zapytał, próbując zapanować nad kaszlem. — Tato, nie jestem już tą samą Anną, która grzecznie czekała w domu na twój powrót. Teraz ty będziesz musiał poczekać na mnie. Przez jego twarz przemknął lekki uśmiech. Rozejrzałam się. Z tunelu, którym przyszliśmy, sączył się biały dym, ale już tak rozrzedzony, że nie wydawał się niebezpieczny. — William wpuścił smoki, może? Poczułam cień nadziei i skupiłam się, szukając Sulirada. Mijały sekundy, ale nie widziałam jego energii. Odpowiadała mi tylko cisza. Najwyraźniej nie dostał się na wyspę. Musiałam znaleźć inny sposób na wydostanie się. Wyszłam na środek jaskini, która była ogromna i nie miałam pojęcia, w którą stronę iść. Wytężyłam wzrok. Zobaczyłam trzy tunele, więc podeszłam do najbliższego, zaraz obok czegoś, co wyglądało jak woda. Kroczyłam powoli przez śliskie skały, Uważając, żeby się nie potknąć i nie przewrócić. Dlatego przejście na drugą stronę zajęło mi dobre kilkanaście minut. Dotarłam do sadzawki, ale fioletowy odcień wody nie zachęcał do picia. Z bliska mieniła się jasnymi drobinkami, jakby ktoś wrzucił do środka brokat. Kucnęłam na jednym z kamieni i dotknęłam tej dziwnej cieczy, natychmiast cofając dłoń. Cokolwiek to było, było cholernie gorące. Podmuchałam na palce i potarłam nimi o siebie. To zdecydowanie nie była woda. Na moich palcach pozostał tłusty filtr. Co to może być? Wzruszyłam ramionami i poszłam dalej, szukając jakiejś wskazówki. Tata pomachał mi z daleka, ale ledwie go widziałam. Musiałam się pospieszyć, bo zachodzące słońce zapowiadało nadchodzący mrok. Wygląda na to, że będziemy musieli spędzić tu noc. Dotarłam do tunelu, który w żaden sposób nie zachęcał, aby wejść do środka. Było ciemno, a ze środka na moją twarz wiało gorące powietrze. Westchnęłam i postanowiłam, że pójdę tylko kawałek, do rozwidlenia. Dotknęłam ręką ściany i natychmiast ją cofnęłam. Palce miałam pokryte czarną sadzą. Ledwie zrobiłam krok, a w jaskini rozległ się trzepot skrzydeł, na który zadrżało mi serce. Nawidziły mnie złe przeczucia, które potwierdziły się od razu, gdy podniosłam wzrok. Kurwa! Majestatyczny czarny smok wleciał do środka na moment, zasłaniając jedyny dostęp do światła. Machając skrzydłami, zniżał lot. Dostrzegłam ostre kolce wyrastające naokoło jego głowy. Wiedziałam, jak bardzo są niebezpieczne. Jeden z nich zabił Haminga. Czerwone promienie słońca odbijały się od czarnych jak węgiel łusek. Na końcu skrzydeł wystawały kolejne kolce. Takie same jak te ciągnące się wzdłuż grzbietu i na końcu ogona. Był masywny, a jego budowa była stworzona do zabijania. Schowałam się za kamienną ścianą, mając nadzieję, że nie usłyszy, jak szybko wali mi serce. Ostry wiatr dotarł aż do tunelu, rozwiewając mi włosy. Owiał mnie gorący oddech o ostrym zapachu siarki. Na twoim miejscu wyszłabym stamtąd. Zamarłam, słysząc niski gardłowy głos. To możliwe? Ten smok mówi? Nie odpowiedziałam, stojąc jak skamieniała. Może miałam nadzieję, że jednak mnie nie zauważył, a może po prostu byłam zbyt przerażona, żeby ruszyć choćby palcem. Temperatura powietrza podniosła się. Rozległ się przeciągły syk i nagle przed wejściem buchnęła ściana ognia. Pisnęłam cicho, zakrywając usta i cofnęłam się. Chce mnie spalić? Ogień ustał, a jama wypełniła się światłem. Mocny zapach spalenizny uniósł się w powietrzu. Zżerała mnie ciekawość, ale nadal bałam się ujawniać. Wyjdźże, porozmawiamy. Głos smoka był inny. Przeciągły, niski, jakby mówienie sprawiało mu trudność. Raz kozie śmierć. Zrobiłam głęboki wdech i wyszłam. Starożytny oddalił się na tyle, żebym nie czuła się zagrożona. Jednak moją uwagę przykuł blask ognia, który płonął nad sadzawką z dziwnym fioletowym płynem. Płomienie były tak wysokie i mocne, że ogrzewały większą część jamy. Niesamowite, szepnęłam. Musi mu być ciepło. Spojrzałam na smoka, nie mając pojęcia, o co mu chodzi. Smakowicie pachniesz. Wysyczał, rozszerzając nozdrza i przymykając powieki, jakby wciągał mój zapach, co zupełnie mi się nie podobało. Twoi przyjaciele też. Więc wiedział, że nie jestem sama. Musiałam coś wymyślić, ale sama widziałam, jak ta bestia pochłonęła człowieka. Skoro od razu nas nie zabił, musiał coś chcieć, albo lubił bawić się jedzeniem. Czemu mówisz w naszej mowie? kichun nauczył się języka smoków, wymamrotałam. Niech się stara. Nie ma w nim nic, co by mnie interesowało. Niech się wykaże, jeśli chce zasłużyć na moją łaskę. Podniosłam brwi, powstrzymując parsknięcie. Kihun na darmo uczył Lin języka smoków? To czemu z nim jesteś, skoro nie jest dla ciebie nic wart? Jako jedyny nas znalazł. Jezioro syciło nas energią. Utknęliśmy tam. Potrzebowałeś energii? To ty czerpiesz energię z Kihuna? Dlatego piję przez cały czas eliksiry na regenerację? Nie rozumiałam. Ja i Sulirat byliśmy stworzeni z jednej energii. Mieliśmy jej tyle samo, a ja mogłam czerpać jego moc. Miru był stworzony z energii i mi ją przekazał. Czyżby starożytne pobierały energię z drakana, z którym były połączone? On jest taki słaby, taki bezużyteczny, a potrzebowałam dużo energii, żeby złożyć jajo. Za to ty... Zamarłam. To smoczyca. Zerknęłam na jeziorko, nad którym palił się ogień. To jajo potrzebuje ciepła. Dlatego mnie nie zjadła? Dzięki płynącej we mnie energii ducha mogłaby ze mnie czerpać. Znajdź mojego partnera i połącz się z nim. Przyprowadź go do mnie, rozkazała. Wyciągnęła szyję, przysuwając szeroki łeb w całości pokryty kolcami w moją stronę, a ogień odbił się w jej żółtych ślepiach. Mam już smoka, powiedziałam stanowczo. Nie szkodzi, wysyczała szczerząc pożółkłe kły. Czego chcesz? Kichun pragnie, żeby smoki powróciły na ziemię. Chce zniszczyć ludzkość. A czego ty chcesz? Musiałam poznać jej zamiary. Chcę się najeść. Chcę być sławiona, chcę, żeby się mnie bano, żeby ludzie drżeli na mój widok jak dawniej. Zanim zaczęli na nas polować, oddawali nam hołdy, przynosili dziewice. Karmili dawali złoto, skarby. Chcę tego. Wieki siedziałam ukryta. Chcę zemsty, chcę wolności, chcę potęgi. Chciała wszystkiego, czego nie chciałam ja. Stał przede mną smok, o którym słyszałam tylko w legendach i czytałam w książkach. Jeden z tych okrutnych smoków zabijających ludzi dla swojego widzimisię. Moja odpowiedź mogła być tylko jedna. Choć bałam się ją powiedzieć głośno. Co gorsza, miała jajo kolejnego smoka z gatunku starożytnych. Była matką a młodych matek się nie denerwuje. Widzę, że się wahasz. Dam ci czas. Ruszyła przechodząc obok mnie, dzięki czemu mogłam obejrzeć ją w całej okazałości. Była niezaprzeczalnie zachwycająca. Przy każdym ruchu jej mięśnie się napinały, a łuski kołysały, odbijając czerwony ogień. Złożone skrzydła okalały masywny brzuch i żebra, a gdy zbliżyła się do mnie, twarz owiał mi gorący oddech. A co ja z tego będę miała? Przyprowadzę ci partnera, będziecie drenować ze mnie energię, a ja? Z jej gardła wydobył się warkot, a łuski na brzuchu zakołysały się. Ona się śmieje? Powiem ci, jak pozbyć się kichuna. Póki jest ze mną złączony, będę go bronić, a każda próba zabicia go skończy się śmiercią napastnika. Niedługo przestanę go drenować i będzie silniejszy. Nadal słaby, ale na tyle silny, by spełniać mój cel. Nie masz zbyt dużo czasu. Gdzie znajdę starożytnego? Nazywacie to miejsce nawiedzonym jeziorem. Zobaczysz energię tego miejsca z daleka. Dzisiaj was wypuszczę na dowód mojej dobrej woli. Następnym razem, kiedy się spotkamy, masz już być z nim. Odmowa będzie równoznaczna ze śmiercią. Zrozumiałaś? Tak, wykrztusiłam. Idźcie tam. Obróciła łeb i wskazała tunel, który znajdował się najdalej od nas. I skręćcie w prawo. Znów spojrzała na mnie i przysunęła się tak blisko, że mogłam jej dotknąć, gdybym wyciągnęła rękę. Nawet się nie odważyłam spróbować z obawy przed utratą kończyny. Zmrużyła oczy i wyciągnęła długi, wąski język. A teraz odejdź, zanim zmienię zdanie. Jej głos brzmiał jak warkot. Wycofałam się i uciekłam. Zwyczajnie uciekłam i mogłabym przysiąc, że słyszałam jej gardłowy śmiech. Bez oglądania się za siebie dobiegłam do taty i Williama. Siedzieli oparci o siebie, a właściwie Will leżał na tacie i wciąż mam rotał coś pod nosem. Tata spojrzał na mnie, a na twarzy wypisane miał przerażenie. Jakim cudem cię nie zjadła? Widziałem kilka razy. Przełknął ślinę, a jego głos drżał tak, że z trudem zrozumiałam, co mówi. Chciałem tam biec, ale nie wiedziałem, co z nim zrobić. Co ja bym zrobił? Przecież nic nie potrafię. Zatkało mnie i ja... Dobrze, że zostałeś tam i tak byś mi nie pomógł. Co ty tam tak długo robiłaś? Ja spojrzałam w wybałszone oczy taty. Nie chciałam go martwić, ale nie mogłam go okłamywać. Nie mów o tym nikomu. Ona mówi w naszym języku. Złożyła mi ofertę. Ona? Jak to Mówi. Jaką ofertę? Nie byłam pewna, czy w jego głosie słyszę troskę, czy podekscytowanie. Ciszej, syknęłam. Ona jest inna, brutalna. Musimy stąd uciekać, powiem ci po drodze. Tata nadal miał trudności z poruszaniem się i przyspieszony oddech, lecz pomógł mi z Williamem, który mógł chodzić, ale jego umysł ciągle był daleko. Szliśmy szerokim tunelem wydrążonym w skale i po raz pierwszy się nie bałam. Mój strach przestał mieć znaczenie. Musieliśmy wydostać się z wyspy. Miałam nadzieję, że plan Ines i Raziela wypalił i wszystko jest już przygotowane. Brali pod uwagę ryzyko, że William zostanie złapany, a znając go, wiedzieli, że brał to pod uwagę. Najważniejsze, że wpuścił smoki. Uwolniłam tatę, teraz będę musiała się upewnić, że mama jest bezpieczna, a potem znaleźć bestię. Poczułam rześki wiatr, który wypełnił tunel świeżym powietrzem i nadzieją. Odetchnęłam, widząc ciemne niebo i śnieg na końcu korytarza. Chciałam biec, ale uśmiechnęłam się tylko i złapałam mocniej tatę. Czułam ulgę, że mogłam mu powiedzieć o moim połączeniu z żywiołami, o znalezieniu miru. Smok duch? Przedstawisz mi go? I o rozmowie z Kireh. Udało się, szepnął. Kątem oka widziałam łzę spływającą po jego policzku. Ile siedział w zamknięciu? Skupiłam zmysły, szukając Sulirada, ale wciąż odpowiadała mi rozdzierająca serce cisza. Przywołałem Agisa. Natychmiast obróciłam głowę. — William! — odetchnęłam z ulgą, gdy spojrzał na mnie przytomnie. Puścił mnie i wyprostował się z dumą, poprawiając włosy. Gdyby nie podbite oko i krew na policzku, uwierzyłabym, że nic mu nie jest. Z niepokojem popatrzyłam na pokryte czernią wargi. Jakie były konsekwencje brania korzenia? Chodźmy stąd. Will zatrzymał wzrok na mojej twarzy, jakby chciał się upewnić, że nic mi nie jest i obrócił się w stronę taty. Przepraszam, że do tego doprowadziłem, powiedział nie patrząc mu w oczy. Pierwszy raz widziałam tatę z takim wyrazem twarzy. Wyglądał, jakby chciał mu podziękować i przywalić jednocześnie. W związku z tym nic nie powiedział, tylko kiwnął głową. Wyszliśmy z jaskini na płaską skalną półkę pokrytą śniegiem. Korony drzew poruszyły się, strząsając z gałęzi czapy śniegu. Nad naszymi głowami przeleciał agis i wylądował zaraz za drzewami. Pozwoli nam wsiąść? Nie przepada za tobą po tej akcji z poparzeniem, ale tak, pozwoli. Gdy podeszliśmy bliżej, z gardła smoka wydobył się niski warkot. Poczekałam, aż Will wsiądzie i zaasekurowałam tatę, który wyglądał coraz gorzej. Niepokoił mnie jego kaszel, który narastał, od kiedy weszliśmy do tunelu Tato, polecimy po moich znajomych i uciekniemy z wyspy Wszystko będzie dobrze Kiwnął tylko głową, nie mogąc wydobyć z siebie słowa Przez jego twarz przeszedł grymas bólu, a ja przełknęłam łzy Lecimy na skraj wioski, do Raziela Przywitałam się z zielonym smokiem, który łypał na mnie nieprzychylnie Mimo niechęci nie zrzucił mnie, gdy wskoczyłam mu na grzbiet przed Williamem Ledwie usiadłam, łapiąc wystające kolce, poczułam obejmujące mnie w pasie silne ręce. Tata siedział przede mną i miałam nadzieję, że wystarczy mu sił, aby utrzymać się podczas lotu, ale asekurowałam go w razie czego. — Jak cię złapali? — spytała Willa. — Wasza przyjaciółeczka mnie śledziła. Pobiegła do kochanka i wyszczekała, gdzie jestem. — Naprawdę Mia to zrobiła? — niewidzialny ciężar przygniótł mi piersi. Will nachylił się do mnie, a jego ciepły policzek dotknął mojej chłodnej szyi. To nie jest dziewczyna, którą znałaś. Kichun i miłość do niego wyprały jej mózg. Musisz o niej zapomnieć. Twój przyjaciel tak samo. Wiedziałam, że to nie będzie możliwe, ale nie skomentowałam. Smok rozłożył potężne skrzydła i machnął nimi, odrywając się od ziemi. Gdy wznieśliśmy się nad las, zamarłam. Nad miastem krążyły smoki a z ich paszczy wydobywał się ogień, który podpalał wszystko na swojej drodze. Z nad domów unosił się gęsty dym, a gdy znaleźliśmy się bliżej, dotarły do nas przerażone krzyki. – Gdzie je znalazłeś? – pytałam wstrząśnięta. – To nie ja, to Sulirat je znalazł i sprowadził, kiedy tylko otworzyłem przejście. Serce mi stanęło. – Gdzie w takim razie jest mój smok? – Czemu one atakują? – krzyknęłam, wskazując na rynek. Pewnie połączeni z nimi drakanie są w krytycznym stanie, są wściekłe. Z zafortu wyleciało kilka kolejnych stworzeń, jednak dostrzegłam na nich drakanów należących do straży. Agis zanurkował. Gdy z pomiędzy drzew wyłonił się mały domek, zobaczyłam przed nim kilka smoków. Wśród nich smoczyce Ines, Gariele i serce zabiło mi szybciej. Wylądowaliśmy i zaskoczyłam kiwając w podziękowaniu. Kiedy pomagałam zejść tacie, Usłyszałam znajomy głos. Anna, Will! Przed domem stał Zenek. Chodźcie szybko! Podbiegłam do niego i objęłam serdecznie, pełna radości, że udało mi się uciec. Weszliśmy do domu, gdzie zbierało się sporo osób. Anno, chodź! Z drzwi do sypialni wyłonił się Ekawir i machnął na mnie ręką. Był przerażająco blady. Weszłam do pokoju, gdzie przy łóżku stali Ines, Wiktoria i Raziel. Podeszłam bliżej. Pod szarą, wysłużoną kołdrą leżała Beatrycze. Jej widok mną wstrząsnął. Niczym nie przypominała krzepkiej staruszki, którą poznałam kilka miesięcy temu. Była blada, prawie przezroczysta skóra zwisała jej z twarzy. Gałki pod zamkniętymi powiekami nie poruszały się, zupełnie jakby... Nic dziwnego, że Ines nie mogła powstrzymać łez. Musiała płakać już od jakiegoś czasu, bo przed nią na kołdrze była mokra plama. Spojrzałam na Wiki. Drgnęła, jakbym ją wystraszyła. Ona umiera, wyszeptała Ines, a Wiktoria przygryzła wargę. Raziel trzymał staruszkę za rękę, nawet na mnie nie patrząc, a ramiona mu drgały. Jej energia życiowa, usłyszałam szept Willa. Zacisnęłam pięści, a w płucach budził się ogień. Nie, nie pozwolę jej umrzeć. Rory, Humming, Beatrycze nie umrze. Jeśli mogłam cokolwiek zrobić, to było jedyne, co przyszło mi do głowy. Wygrzebałam z kieszeni kryształ i kiwnęłam na Ines. Ines, mogę? Spojrzała na mnie nieprzytomnym wzrokiem spod opuchniętych powiek. Mrugnęła, po czym kiwnęła głową i zrobiła mi miejsce. Jeśli to rzeczywiście służy do przewodzenia energii i działa, musiałam spróbować. Co ty robisz? Zapytał William z paniką w głosie, ale zanim zdążył zareagować, przyłożyłam kulę do czoła Beatrycze, do jednego z punktów, gdzie lin przysała mi ten dziwny sprzęt. Zamknęłam oczy i skupiłam całą swoją energię, wyobrażając sobie, jak przechodzi do kuli. Moja niebieska energia przepłynęła mi przez rękę prosto do kryształu. Nagle poczułam dziwne szarpnięcie i kolorowe nici przeszły do ciała Beatrycze. Jednak działo się to zbyt szybko, Dotarł do mnie krzyk Williama, a potem Ines. Ledwie byłam w stanie utrzymać się na nogach, jakby energia wylewała się ze mnie strumieniem Wystarczy! Nie mogłam oderwać ręki, nie umiałam tego przerwać Zakręciło mi się w głowie Przestań! Ktoś wytrącił kulę z mojego uścisku, a ta spadła na drewnianą podłogę z głośnym hukiem, przywracając mi świadomość Zwariowałaś? William złapał mnie za ramiona i gwałtownie odwrócił do siebie Mogłaś się wydrenować, wiesz w ogóle, jak to działa? Patrzył na mnie wściekle, a jego dolna warga drżała. Miał rację, nie miałam pojęcia, jak to działa, ale czułam, że muszę to zrobić. Popatrzyłam na niego wściekle i wyrywałam rękę. Spojrzałam na Beatryczę. Nic się nie działo. Bea, proszę, opanowałam ogień, musisz mi zrobić nowy tatuaż, Bea. Opadłam na kolana, zakrywając rękami twarz. Ona nie mogła odejść. To nie mogło się tak skończyć. Położyłam głowę na łóżko, czując, że zaczynają mnie szczypać oczy. Nie zniosę jeszcze jednej straty. Była w moim życiu od niedawna, ale stała się tak ważna. Była babcią, której nie miałam. – Bea? – wymamrotała Ines spiskliwie. Natychmiast uniosłam głowę. Wszystkie oczy wpatrzone były w Beatrycze. Sekundy pełne oczekiwania trwały zbyt długo. – Coście się tak zebrali? Starej baby nie widzieli? – He? – Parsknęłam śmiechem, czując, jakby ktoś zrzucił ogromny ciężar z moich ramion. Ines rzuciła się na staruszkę, kiedy tylko ta otworzyła oczy. Raziel wytarł łzę i się uśmiechnął. Nawet William rozluźnił ramiona i przestał mnie rugać. — Dlaczego, Linci to zrobiła? Myślałam, że byłyście blisko. Przecież opiekowałaś się nią. Nie rozumiem, czemu cię torturowała? — zapytałam, siadając na łóżku. Kobieta spuchmurniała i westchnęła głośno. — Byłyśmy blisko, dopóki nie odkryła, kim naprawdę jest. Kiedy dowiedziała się, że jest siostrą mistrza, że jej własny ojciec kazał ją zabić, a ja ją okłamywałam, znienawidziła mnie. Szukała sposobu, żeby stać się silniejszą, zdobyć, co do niej należy i zwrócić uwagę mistrza. Była zazdrosna o mojej umiejętności. Nie jest ciebie warta, powiedziałam i ścisnęłam jej dłoń. Musimy uciekać. Do pokoju wszedł Ekawir, lustrując nas wzrokiem. — I to szybko! — Bea, dasz radę? — spytała Ines, a staruszka cmoknęła głośno. — Za kogo tym nie masz? Mam pozwolić się tu uwięzić, jak ten staruch? — spojrzała na Raziela, ale w jej oczach i lekkim uśmiechu dostrzegłam rosnące uczucie. — Za co cię tu zesłali? — wyjąkała Ines, pomagając Beatrycze wstać. Nagle Bea zastygła i wbiła we mnie wzrok. Za pomoc przy ulotkach wtedy w Dniu Ognia. Ale przecież nikt oprócz was tego nie wiedział. Zamarłam. Przecież nikomu o tym nie mówiłam. Ines też nie. Oliver? Nie, obiecał mi. Nagle zrozumiałam. Gdzie Wiktoria? Była tu przed chwilą. Wyszła. Zauważył William. Odwróciłam się i wybiegłam. Znalazłam ją przy jej smoku z dala od reszty. Na mój widok przygryzła wargę i nerwowo się poruszyła, wkładając rękę do kieszeni. – Jak Bea obudziła się? – zapytała nie patrząc na mnie. – Wiedziałaś o ulotkach, tylko tobie powiedziałam. – Jakich ulotkach? – jej głos zadrżał. – Dobrze wiesz, byłam pod wpływem eliksiru, specjalnie mnie o to spytałaś? Zaczęła jej się trząść dolna warga. Zrobiła krok w tył, jakby gotowa do ucieczki. – Już dłużej nie mogę, proszę, wybacz mi. Nagle zalała się łzami. On od początku kazał mi się z tobą zaprzyjaźnić, chciał cię mieć na oku. Zapewniał, że to nic takiego, że od czasu do czasu napisze, co robisz, ale ja naprawdę cię polubiłam, a on chciał wiedzieć coraz więcej, dręczył mnie. Zabrał Krisa, gdy nie miałam mu nic do powiedzenia. Przepraszam, ja naprawdę nie... Przestań, kto taki? Mistrz? Mówisz o mistrzu? On kazał ci mnie szpiegować? Chwyciłam ją za ramię i pociągnęłam. Palce trzymała zaciśnięte na tako. Spojrzałam jej w oczy, zanim wyrwałam tabliczkę. Uciekamy z wyspy. Tu jest Kichun i jego zwolennicy. A pomogła... Nie, pokręciłam głową. Nie, nie zrobiłaś tego. Niewidzialna ręka ścisnęła mi wnętrzności. Nie mówiłam mu wszystkiego. Nie powiedziałam, że uciekliście z Williamem, żeby spotkać się z twoją mamą. Nie powiedziałam też o... Czemu do cholery? Co on ci obiecał? Okłamałam cię. Wtedy o mojej mamie. Ona żyje. Jest w ciężkim stanie, powiedział, że będę mogła się z nią spotkać, że ją uratuję. Nie. Jednak nie chcę tego słuchać. Ufałam ci. Ufałam! Wrzała we mnie furia. Moje płuca płonęły. Zamiast krwi płynęła we mnie lawa, która musiała się wydostać. Płonęłam od środka. Nie mogłam tego dłużej wytrzymać. Puściłam. Ogień rozlał się z każdej części mojego ciała. Płonęłam, wszystko płonęło. Wszystko spłonie. Uciekaj! Ktoś rzucił się na mnie, silne ramiona objęły mnie mocno. Nie myślałam, nie czułam. Byłam ogniem i parzyłam. An, przestań! Dotarł do mnie uspokajający szept. An, to ja, William. Jestem przy tobie. Ktoś głaskał mnie po głowie. Będzie dobrze, ale musisz to zahamować. Jestem przy tobie. Mrugnęłam kilka razy. Głaskał moje ramię. Jego policzek przy moim, jego oddech, William. Serce przestało tak walić, a ogień się cofał. Już, już dobrze. Musimy uciekać, An lecą po nas. Oprzytomniałam, Rozejrzałam się, śnieg wokół nas zniknął, a my staliśmy na twardej ziemi. Gdzie ona jest? Wydyszałam, próbując uspokoić oddech. Jej smok ochronił ją skrzydłem, gdy ogień zelżał. Uciekli. Obrócił mnie i objął moją twarz gorącymi dłońmi. Musimy uciekać. Teraz! Oszołomiona dałam się poprowadzić do Agisa. Spojrzałam na tatę, wydawał się nieobecny, jakby odlatywał gdzieś myślami. I wracał na chwilę w skulonej wersji siebie. Musiałam się wziąć w garść. Dla niego. Tato, dasz radę wejść? Tak, Anno, tak. Wyciągnął rękę w górę, łapiąc za jeden z kolców, ale nawet nie miał siły się podciągnąć. Zagryzłam mocno wargi, wskoczyłam na smoka i z pomocą Willa wciągnęłam tatę na grzbiet. Wznieśliśmy się. Kolejne smoki leciały obok nas, tuż nad koronami drzew. Była szansa, że w tym całym chaosie nad rynkiem nikt nas nie zauważy. Lecieliśmy w bezpiecznej odległości, żeby móc sobie pomóc w razie ataku. Obok leciała Ines razem z Beą i Razielem, Zenek i Ekawir i kilka osób, których nie znałam. Nagle przeszedł mnie dreszcz. — Gdzie Oliver? — odwróciłam gwałtownie głowę, ale twarz Williama nie wyrażała żadnych emocji. — Gdzie Oliver? Do cholery! Gadaj! Znowu płuca zaczęły mnie parzyć. Obiecałem mu, że wyprowadzę cię bezpiecznie z wyspy. Powiedział po chwili. Co to ma znaczyć? Uspokój się, bo spalisz swojego ojca. Miał rację. Jeśli ta fala ognia znowu się ze mnie wyleje, wzięłam głęboki wdech. Dał mi list. Przekażę ci go, jak dotrzemy w bezpieczne miejsce. Obiecuję. Uszanuj jego decyzję. Już chciałam odpowiedzieć, gdy zawisł nad nami cień. Spojrzałam w górę i ścisnęło mi z nerwów wnętrzności. Czarny stwór przeleciał nad nami, kierując się w stronę rynku. Kire. Nie mogłam oderwać wzroku, gdy zbliżyła się do siejących grozę samotnych smoków. Odwróciłam wzrok dopiero wtedy, gdy zacisnęła szczęki na szyi najmniejszego z nich, a stworzenie opadło bezwładnie na ziemię. Miałam nadzieję, że Wiki nie spotka jej podczas ucieczki. Zdradziła mnie. Okłamywała od początku. Nie miałam pojęcia, co zrobić z tą wiedzą, ale nie zasługiwała na taki los. Pospieszmy się. Zbliżaliśmy się do końca wyspy. Z coraz szybciej bijącym sercem wpatrywałam się w kraniec lądu. Ścisnęłam mocniej tatę i popatrzyłam na Williama, który kiwnął głową. Zamknęłam oczy i skupiłam się na energii. Widziałam jej pole otaczające wyspę i tak jak poprzednim razem zrobiłam wyrwę. Otworzyłam oczy, nadal utrzymując energię w ryzach. Udało się! Ucieszył się tata, gdy pierwszy smok z naszej grupy wyleciał. Za nim poleciały kolejne stworzenia i zakuło mnie w klatce piersiowej, gdy zobaczyłam smoka Wiktorii też przelatującego przez wyrwę. Gdzie poleci? Do Krisa? Do mistrza? Nagle usłyszałam za nami krzyk. Szybko odwróciłam głowę i zobaczyłam niebieską kulę ognia nadlatującą w naszą stronę. W ostatniej chwili smok zrobił unik, po czym warknął wściekle. Cholera, co się dzieje? Zobaczyłam nadlatujące smoki. Wytężyłam wzrok i dostrzegłam wartowników Kichuna, a na ich czele leciała. Mija! szepnęłam. Co? Atakuje nas? William krzyknął i poczułam jak napina mięśnie. Na to wyglądało. Kolejne smoki rozwarły paszcze, a w ich ciemnych gardłach zabłysły płomienie. Zrobiliśmy kolejny unik, przechylając się na bok. Musiałam przytrzymać mocno tatę, żeby nie spadł, a z jego gardła wydobył się przerażony krzyk. Mia zwariowała. Odwaliło jej. Była dla nas jak siostra. Moi rodzice pozwalali jej u nas niemal mieszkać, a teraz chce mnie zabić? Zerknęłam ponownie. Przeleciało przeze mnie uczucie niepokoju. Coś było nie tak, ale nie dostrzegłam tego w pierwszej chwili. Dotarło do mnie, że jej smog zachowywał się nienaturalnie. Jego głowa nie kołysała się delikatnie, gdy leciał, żółte skrzydła wydawały się zbyt mocno wyciągnięte, a gdy spojrzałam w jego oczy, przeszedł mnie dreszcz. Źrenice i tęczówki wypełniała przerażająca biel. Odwróciłam wzrok. Musimy ich powstrzymać. Jak chcesz to zrobić? Przełknęłam ślinę. Musiałam użyć żywiołów. Wezwałam wiatr i wodę, stając się z nimi jednością. Nie byłam pewna, ile wytrzymam skutki uboczne eliksiru, Przelanie energii w B, wybuchy ognia. Byłam wyczerpana. Kolejne płomienie przeleciały tak blisko, że poczułam falę gorąca. Nie wypuszczą nas. Wiatr za nami zmienił się w wichurę, a śnieg w gęsty grat. Chmury kłębiły się i opadały, utrudniając przeciwnikowi widoczność. Miałam nadzieję, że to wystarczy, bo ręce już zaczynały mi się trząść. Panowanie nad żywiołami i jednocześnie trzymanie otwartego przejścia było ponad mojej siły, nawet z energią miru. Zgubiliśmy ich. Will przerwał, gdy za chmur przebiła się żółta głowa smoka. I wtedy stało się coś nieoczekiwanego. Przez wyrwę prosto na nas leciał smok. Od razu rozpoznałam w nim smoka Haminga, Ale przecież to niemożliwe. Po śmierci Haminga i utracie połączenia smoki powinny go zabić. Spojrzał mi w oczy i wiedziałam, co chcę zrobić. Nie! Krzyknęłam, ale było za późno. Minął nas i wszystko zagłuszył głośny ryk. Odwróciłam głowę. Widziałam szarpiące się smoki. Krysnęła krew. Chciałam zawrócić, ale miałam pewność, że wtedy my nie mielibyśmy szans na ucieczkę. Jeśli wrócimy, tata nie wydostanie się z wyspy. Zamknęłam oczy i pogrążyłam się w smutku, słuchając krzyków konającego smoka. William ścisnął mnie mocniej i oparł głowę na moim ramieniu, a po moich policzkach toczyły się łzy. Udało się nam, ale nie potrafiłam się tym cieszyć. Przelecieliśmy przez wyrwę, którą natychmiast zamknęłam. Nie minęła chwila, gdy zalało mnie znajome uczucie. Pustka siejąca zamęt w mojej duszy wypełniła się jeszcze zanim Sulirat wyrównał z nami lot. Dziura, która była we mnie, której nawet nie byłam świadoma, została załatana. Czerwone łuski mieniły się w blasku księżyca, a ja patrzyłam na smoka, nie potrafiąc wyjść z zachwytu. Udało ci się. Moją głowę wypełnił głos Sulirada, a na ustach pojawił się mimowolny uśmiech. Tęskniłam. Przesłałam odpowiedź i wiedziałam, że to słowo to za mało, żeby wyrazić wszystko, co czułam naprawdę. Te szepty podpowiadające najgorsze scenariusze, lęki, strach, zniknęły. Po chwili dołączyły do nas pozostałe smoki. — Kichun nie żyje? — Żyje, ale starożytny prawie go wydrenował, znosząc jajo. — Więc to dlatego... — To dlatego co? Przez chwilę nie odpowiadał, tylko skierował na mnie spojrzenie. — Sama zobaczysz. Porozmawiamy, jak odpoczniesz. Jeszcze przez większość lotu moje mięśnie dygotały ze zmęczenia, a myśli kotłowały się w głowie. Lecieliśmy w milczeniu, pogrążeni we własnych myślach. Zatrzymamy się na ziemi. Wszyscy musimy odpocząć, szepnął mi do ucha William. Objęłam mocniej tatę, który co jakiś czas chyba tracił przytomność. Musi dostać jakieś leki, pomyślałam, a potem będę musiała wykombinować, co dalej. Muszę sprawdzić, jak bardzo, jak bardzo jest uzależniony. Pierwsze smoki z korowodu obniżyły lot i gdy znaleźliśmy się nad ziemią, wylądowaliśmy. Tato, jak się czujesz? Dobrze, kochanie, dobrze. A pamiętasz, jak przywiozłem ci cukierki z Japonii? I okazało się, że masz uczulenie na składnik i wylądowaliśmy na pogotowiu. Majaczył. Dotknęłam jego czoła. Był rozpalony. Tak, to to pamiętam. Chodź, zejdziemy, odpoczniemy trochę. Siu jak ze zjeszczalni. Nie było z nim dobrze. Rozbijamy namioty, przenocujemy tu kilka godzin i polecimy dalej. Rozległ się rozkazujący głos Raziela. Tylko stanęłam na ziemi, podbiegł do mnie Zenek. An, mogę na słówko? Kiwnęłam głową i odeszłam. Nie najlepiej z twoim staruszkiem, co? Spuściłam wzrok i pokręciłam głową. Słyszałem o korzeniu. To dopiero początek. Pomyślimy o odwyku, jak zatrzymamy się gdzieś na dłużej. Ukradłem trochę korzenia, będziemy mu go podawać w małych dawkach. Bo jeśli nagle go oderwiesz, uschnie. Nazwa ma podwójne znaczenie. Przełknęłam ślinę. Teraz podaj mu to. Wręczył mi kilka buteleczek. Mikstura na wzmocnienie, regenerację, uśmierzenie bólu. Dawkowanie jest opisane o tu. Rzuciłam mu się na szyję, a on natychmiast odwzajemnił uścisk. Dziękuję. Słyszałem, że wiki uciekła. Jeśli będziesz chciała mi powiedzieć, co się stało, wysłucham. A co do Olivera, to naprawdę dobry chłopak. Zdążyłam go poznać przez te kilka dni. Powiedział mi, co chce zrobić. Zenek westchnął ciężko. Podjął trudną decyzję. Jeszcze nie przeczytałam listu od niego. Wyznałam odsuwając się. Rozumiem. Jeśli będziesz mnie potrzebowała, daj znać. Kiwnęłam głową i odeszłam szukać Williama. Znalazłam go, gdy pomagał wejść mojemu tacie do namiotu. Tak, obiecuję, nie dotknę Anny nawet palcem. Tylko spróbuję ja a to ja ci pokażę. To moja córeczka, bełkotał. Dzięki, że się nim zająłeś. Powiedziałam, gdy tata ułożył się na macie w środku i od razu zasnął. Złapałam chłopaka za rękaw i pociągnęłam kilka kroków dalej, żeby nikt nam nie przeszkadzał. Dobrze, że przyszłaś, bo właśnie chciałem mu powiedzieć, że już za późno i dotykały cię nie tylko moje palce. Will! Krzyknęłam z oburzeniem, ale nie mogłam powstrzymać uśmiechu. Wiedziałam, że zażartował, aby trochę rozluźnić atmosferę. Zrobił krok i przytulił mnie. Zatonęłam w jego szerokich ramionach, jakby były bezpieczną przystanią. Chłonęłam jego zapach i ciepło. Powoli opadały ze mnie emocje. Bałam się poprosić o list od Olivera. Podejrzewałam, co tam napisał, ale wiedziałam, że gdy to przeczytam, wszystko stanie się realne. Chciałam odsunąć to w czasie i jeszcze przez chwilę cieszyć się niewiedzą. — Jak to się stało z tym ogniem? — zapytałam. To było coś innego niż z tamtymi żywiołami. Żeby kontrolować wodę i powietrze, muszę korzystać z tego, co jest dookoła, a ogień... Ogień jest inny. Jest emocjami. Złością, nienawiścią, miłością. Rodzi się i umiera w tobie, szeptał mi do ucha. Zmarszczyłam brwi i objęłam go w pasie. Ile złości musiało w nim być, skoro przywoływał żywioł w dowolnym momencie? Nauczysz się to kontrolować z czasem. Teraz najważniejsze, żebyś nie wpadła w samozapłon jak pod domem Raziela. Kiwnęłam głową, wbijając mu brodę w piersi. Co teraz będzie? Zapytałam smutno. Nie wiem, ale tkwimy w tym razem. Wyswobodziłam się z jego uścisku. Nadeszła chwila prawdy. Dasz mi list? Bez słowa wyjął z kieszeni kawałek papieru. Z duszą na ramieniu rozwinęłam go, od razu rozpoznając pismo Olivera. Anno. Piszę do Ciebie ten list, bo boję się, że jeśli spojrzę Ci w oczy, nie odważę się zrobić tego, co planuję. Kiedy zniknęłaś, zawalił się mój świat i zdałem sobie sprawę, że to Ty jesteś moim światem. Zdałem sobie też sprawę, że moje uczucie do Ciebie jest głębsze niż przyjaźń i wiem, że patrzysz na mnie tylko jak na brata, ale to nie ma znaczenia. Chciałem być u Twojego boku i przez moją decyzję zraniłem Miję, dlatego nie mogę zostawić jej kolejny raz. Wiem, że będziesz się o mnie martwić tak, jak ja martwię się o ciebie, ale wiem też, że w głębi serca zaakceptujesz moją decyzję i wiesz, że mam rację. Teraz muszę być jej bratem i muszę ją odzyskać. Za wszelką cenę. Nie wierzę, że jest w stanie zrobić mi krzywdę, nawet jeśli tak mówi, więc mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy, a wyspy znów będą wolne. P.S. Will to dupek, ale dba o ciebie, dlatego jestem pewien, że cię nie okłamie i przekaże ten kawałek papieru. Twój Oliver